Witamy Państwa w naszej y, cyklicznej audycji o, o różnym cyklu trwania, y, którego my to mamy 16 listopada 2022 roku. Okolicznościowy odcinek numer 50, y, który y, no, został nieco przyspieszony, bo miał być planowany w przyszłym tygodniu. Natomiast y, no, słuchacze niektórzy się tutaj domagali, że coś by można było y, tutaj rzec w tych nietypowych okolicznościach, a po drugiej stronie zezowaty Tak, pilnuję sytuacji, proszę siebie w całkowitym rozkroku, bo nie wiesz co ma wierzyć i nikomu. Jak zwykle w takich przypadkach jest bardzo prosta metoda, żeby słuchać sobie z wielu różnych źródeł i porównywać wartości logiczne prezentowanych twierdzeń, ponieważ one są bardzo ciekawe. Jeszcze zanim do dalszej części, to y, krótkie wyjaśnienie techniczne y, poprzedniego zakończenia, y, bo już niektórzy się nawet martwili, co to się wydarzyło, bo po takim wstępie y, takie zakończenie sugeruje różne dziwne przygody. Natomiast rzeczywiście y, padło tam jakieś słowo, które się y, nie spodobało audycja się przycięła, natomiast okazało się, że nagrywanie nie zostało wznowione i w związku z tym tak nam to uciekło. Odrobinę wyjaśnienia, co było w treści tej, tej właśnie znikniętej audycji. Otóż ja tam dosyć się rozczulałem na pokrzepianiu serc nas wszystkich, że chwilowo się nic nie dzieje że mamy troszkę oddechu, jak w tytule audycji Koniec Świata został tymczasowo odroczony na czas nieznany póki co. No i tak to się stało, że opocznościowo to nie weszło do emisji. Zatem te treści nie były wzmocnione, bo tam pracowaliśmy nad tym, żeby raz po raz przynajmniej co któraś z audycji miała wydźwięk bardziej optymistyczny. Tak jak w tym Muppet Show, że jednak jest humor, że jest osąd sytuacji pozwalający na prowadzenie normalnego, codziennego życia z dala od tych wszystkich światowych trosk. No ale widać, nie wyszło to do, do eteru i przepadło w niebycie. Już od wczoraj wiemy, że na pewno na dłużej. No, Mamy numer 50, czyli jubileusz czyli powinniśmy, tak powiem anulować wszystkie zaprze zaprzeszłe długi <głos> <głos> ale nie wiem, czy ta tradycja powróci mam nadzieję, że tak, bo bardzo była zacna z odległej starożytności zapomniana w czasach nowożytnych całkowicie planowo no i to życzyłbym sobie właśnie takiego odpuszczenia wszystkich grzechów win i zobowiązań za przeszłych i odnowienia, że tak powiem, oblicza ziemi, bo to de facto to wszystko są synonimy tego samego nakazu. No ale żeby o tym się dowiedzieć, to trzeba postudiować trochę głębiej język aramejski, grekę i... Różne, że tak powiem, przepisy Pism Świętych, żeby zrozumieć, o co tu naprawdę chodzi. Zawsze o to samo. No ale my patrzymy na to nowocześnie, od innej strony. No więc y, y, do spraw bieżących. Co tu się dzieje tak naprawdę? Co tu się dzieje? Właśnie my y, tutaj namówiliśmy się na tą audycję nie dalej niż 15 minut wstecz ponieważ no taka nas naszła tutaj, jakby to powiedzieć, telepatyczna myśl, ażeby spojrzeć w maile, no i tam od słowa do słowa zmontowaliśmy wszystkie mikrofony i głośniczki, więc sobie tutaj opowiadamy o tym, co, co w ostatnich kilkudziesięciu godzinach się wydarzyło. Ponieważ to nie jest przygotowywane w żaden sposób, to jest, można powiedzieć, absolutnie na żywo. Także nie ma tutaj żadnych specjalnych ani planów. To jest rozmowa na gorąco pośród tych wszystkich informacji, które nas torpedują na czerwonych paskach, a jest tego co niemiara, bo przykładowo wczoraj ja śledziłem troszkę i Onet i Wirtualną Polskę w, w tym celu, żeby sprawdzić, gradient czerwieni w ramkach i tempo ich przyrostu, więc było dosyć szybkie. Także w pewnym momencie cały ekran był zupełnie na czerwono. No i tak to bardzo się źle kojarzy, bo wszystkie te wojenne sprawy niestety kojarzą się na czerwono i no, najgęściej właśnie giną chłopi, a najdzielniej krzyczą króle. Tak to w, w klasyk Ech. mówił i tak to właśnie wygląda, bo, bo wczoraj właśnie fragment tej wojny zawitał na nasze terytorium. Przypadkiem czy nie przypadkiem, to oczywiście tutaj są różne teorie mniej lub bardziej spiskowe, a także oficjalne doniesienia, które są w niektórych przypadkach absolutnie sprzeczne. W związku z tym, no jest tak, że każdy sobie musi coś tam poszukać i z tego wnioski wyciągnąć. Oczywiście naczelna zasada z archiwum X, która się na czołówce pojawiała, trust no one. Czyli wiadomo, nie ufaj nikomu najwyżej sobie, ale też w sposób ograniczony, ponieważ można się pomylić w tych, w tych tezach i w tych twierdzeniach. No, w, w, nie wiem co tu jeszcze więcej tytułem wstępu, chyba to już wszystko powiedziałem, co miałem y, w pamięci, chociaż może jeszcze jedno, bo jeden ze słuchaczy y, zarzucił mi. Yy, że przynudzam po prostu. Yy, ja, ja oczywiście na początek człowiek reaguje emocjonalnie, ale człowiek rozsądny nie powinien reagować emocjonalnie, jeżeli ktoś z troską pochyla się i yy, jednak daje jakąś dobrą radę, yy, więc potem się zastanawiałem, czy rzeczywiście Boże ma w tym yy, rację i żeby już nie przynudzać, ale jeszcze tylko dwa zdania do tego dorzucę. Yy, Kolejny słuchacz przywołał tutaj wprost boską postać Jezusa, który mówił niewiele, a jak już coś powiedział, to powiedział. W związku z tym no, jest to ideał niedościgły. My tutaj pracujemy językiem, że tak powiem. W związku z tym trudno jakoś inaczej tutaj się wyrażać. Gdybyśmy grali w piłkę albo w hokeja, no to nie musielibyśmy dużo gadać. No tak, tu no jest problem z wyrażaniem własnych myśli na gorąco, bo nikt tutaj nie pisze skryptów i nie mamy telepromptera. To jest poważny problem. <głos> Bardzo zasadniczy, bo trzeba, że tak powiem, ogarniać kilka wątków jednocześnie i trzymać mniej więcej na wodzy jeszcze ten nadzór cenzorski, że tam masz świadomość, że to może wymknąć się spod kontroli. No ale jedziemy na żywca. No co się wydarzyło? Ale ja powiem Ci, że bardzo przytłaczające dla mnie, przysmutne było stwierdzenie, jaka była reakcja tych mundurowych polskich służb, które rzekomo za co się odpowiadają. Za Twoim przewodem do przewodowa rzuciły się stada, Różnych tam służb granicznych, z boru byłego, który się nazywa Służba Ochrony Państwa, ABW, policji i wojska, i wywiadu, to było razem kilkuset, kilkuset ludzi. To był prawdziwy najazd, który tam się pojawił. W wyniku doniesień, że coś się zapaliło, wybuchło, nie wiadomo co, no i oficjalny komunikat z niepokojącego zajścia, z którego były jakieś tam fotografie krążące w internecie, dosyć nieczytelne. Było takie, no, że coś tam się wybuchło, ale to nie ma problemu, to są specjaliści na miejscu, badamy. Oficjalnie to był pożar ciągnika. Hmm który się zapalił koło stacji przeładowywania zboża do magazynów. A nieoficjalnie tam różne stacje mediów nadawały, no, że chyba być może uderzyło jakaś rakieta, coś tam wybuchło, ale to nie niewielki zasięg, to nic poważnego. No i dopiero po kilku godzinach okazało się, że no, istnieją nie tylko poważne przypuszczenia, ale nawet dowody materialne na to, no, że spadły na terytorium Polski kilkanaście kilometrów od granicy dwie rakiety obrony przeciwlotniczej produkcji ukraińskiej, systemu obrony przeciwlotniczej S-300, które były produkowane w wersji ukraińskiej, to, był, to jest konstrukcja radziecka jeszcze, na Ukrainie i one się tam pewnymi szczegółami technicznymi różniły, a dzięki temu, że zdjęcia takie urywkowe z tego nie wiedzieć czemu pojawiły się w internecie, tak jak to zwykle bywa, umknęły uwadze śledczych i tych cenzorów i pilnujących porządku, no to wtedy mleko się rozlało i Amerykanie potwierdzili, że ich nadzór szerokopasmowy na głębokość kilkuset kilometrów stacji radarowych rzeczywiście stwierdził tor rakiet, które uderzyły na terytorium Polski. Nie ma żadnego zagrożenia. To były rakiety krótkiego zasięgu obrony przeciwlotniczej. No i jest niemal pewne, że wystrzeliła je strona ukraińska, broniąc się przed rosyjską inwazją, tak? która w tym dniu ostrzeliwała terytorium Ukrainy w kilkudziesięciu punktach. Bardzo celnie. Tak, i jedna czwarta Ukrainy zgasła. To znaczy po prostu ćwierć terytorium i obywateli Ukrainy nie miało prądu. Więc no, sytuacja typowo wojenna. Zgasło światło pompy nie działają, nie działa komunikacja. Ludzie są w desperacji i ten amok dosięgnął terytorium Polski. Co ciekawe i bardzo charakterystyczne, no w Polsce oficjalna informacja przez kilka godzin, cztery godziny była taka, no że owszem, coś tam wiemy więcej, ale oficjalnie to zapalił się ciągnik. Coś tam wybuchło. Rzeczywiście są dwie jary śmiertelne, jest prokurator na miejscu, Badamy, co się stało. A w tym samym czasie na forum międzynarodowym, podczas obrad tego forum G20 na Bali, gdzie występował przez internet prezydent Żeleński, no padły bardzo niepokojące i powiedziałbym niebezpieczne słowa. Żeleński po prostu stwierdził, że Rosjanie atakują Ukrainę na całym terytorium, i ta agresja się rozlała poza granicę Ukrainy. Musimy coś z tym zrobić. To było wyzwanie do działania sojuszniczego. Czyli stanęliśmy znowu na progu III wojny światowej. No i ja mam taką ambizolentną sytuację i pojęcie na, na ten temat, bo wprawdzie polskie władze nie odniosły się po wezwaniu, po zwołaniu tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez premiera Morawieckiego do artykułu 5 sojuszniczego NATO, ani też czwartego, czyli wezwania. To było, chodziło o tym informację, że zrobimy konsultacje międzynarodowe, co się wydarzyło, ale po sprawdzeniu tych materialnych, że tak powiem, śladów, od naszych sojuszników, głównie Amerykanów, ale też z innych źródeł, no, stało się całkowicie jasne z najważniejszego źródła, czyli z tych śladów materialnych zebranych przez policjantów, prokuraturę na miejscu zdarzenia. No, że ca... <grych> czytając informacje w internecie z tymi zdjęciami, notabene, no, stało się całkowicie jasne, że tej sytuacji nie da się zahaftować i, i, i, i, że tak powiem, zahaftować. Tak i no, że te rakiety, obrony przeciwlotnicze ukraińskie trafiły na polskie terytorium i spowodowały dwie ofiary śmiertelne. Był to nieszczęśliwy wypadek przy obronie terytorium Ukrainy i takiej treści oficjalny komunikat w końcu wyszedł po wielu godzinach z kręgów rządowych warszawskich, ale... No, ja mam po pierwsze wielki niedosyt, po drugie wielki niesmak z tej sytuacji, No, bo kartonowa władza w Warszawie nie panuje nad niczym. Ja rozumiem, że nie ma tych dalekowzrocznych radarów i nie jest w stanie prześledzić toru pocisków, które do nas docierają. To zrobili Amerykanie i wręcz powiedzieli, no, że ślady naszych zapisów radarowych wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że te rakiety zostały wystrzelone z niedalekiego sąsiedztwa na Ukrainie, nie z terytorium rosyjskiego, ani z tych terenów kilkaset kilometrów, ponad 500 na wschód Doniecka i, i, i sąsiadów, które są zajmowane przez siły rosyjskie, więc no, to dostaliśmy od naszych sąsiadów. To sami Amerykanie to powiedzieli. Ale znowu, te informacje amerykańskie prawdopodobnie były sprowokowane przez przecieki internetowe, zdjęcia, które ewidentnie pokazywały materialne dowody na to, co myśmy, u siebie znaleźli, bo te zdjęcia zrobili ludzie będący na miejscu. Przecież to nie byli kosmici, którzy te fotki na internet tam załadowały. Czyli to byli ludzie, którzy wyłamali się spod nakazu milczenia, nie chcieli być posłuszni temu zakazowi, nakazowi milczenia, przesłali na TikTok i tam inne mm, serwery te zdjęcie. Natychmiast je podchwyciła propaganda rosyjska i wszyscy inni. No i obok tego oficjalnego mm, stanowiska polskiego msz i rządu pojawiły się te materialne dowody tego, co się wydarzyło. Tak jakby no, powstał dysonans. No, zaraz ci mówią, że no, zapalił się ciągnik, badamy, nic na razie nie wiadomo. a Tu mamy zdjęcia pokazujące, co się stało. Tak? No i dalej to już była tylko kwestia dynamiki tych mediów. Amerykanie najszybciej się, że tak powiem, z tego. Utrząsnęli, no i zastosowali zdaną metodę gaszenia pożaru. Wiele na to wskazuje, że prawdopodobnie to był friendly fire, coś się tam popsuło, no to był wypadek przy pracy. I do tej narracji rząd warszawski się, że tak powiem, zastosował, ale kilka godzin tych gorących, no były dwie właściwie równoległe informacji i narracji, oficjalna, która była nieczytelna, bo nie wiemy, badamy. No i ta właśnie z kręgów tak zwanych niezależnych, pokazująca, co się naprawdę wydarzyło. I to jest no, deprymujące dla mnie, bo to oznacza, że tych kilkuset gości, którzy rzekomo mają czegoś pilnować, po prostu wykonują rozkazy i te rozkazy niekoniecznie zawsze płyną od zwierzchników. Mało tego, ci zwierzchnicy są ewidentnie sterowani przez źródła zewnętrzne. Ale dobrze, że wszyscy oglądają e, telewizję satelitarną, bo dzięki e, wiadomościom z CNN mogli wreszcie ustalić stanowisko. No ale. E, Będąc tam na miejscu i widząc, co się stało, no nie wymaga wielkiej inteligencji, żeby stwierdzić, że coś wybuchło i była to rakieta. No tak, oczywiście. I, prawda, I że są ofiary śmiertelne i że no, są za, po tych materialnych śladach, których zdjęcia powstały, przecież zrobione, jak powtarzam, nie przez kosmitów, no to ta rakieta była produkcji wcale nie rosyjskiej. Ja tu, nie broń Boże, nie bronię Rosjan, którzy ostrzeliwują naszego sąsiada. Tylko mówię, co z tego może wyniknąć, bo w tym samym czasie prezydent, nasz sojusznik z, z, z Kijowa nadawał, no, że musimy się bronić, bo Rosja zaatakowała Polskę. I, I to jest właśnie wątek, który chciałbym tutaj rozwinąć. Oczywiście będę musiał pa, parę wyrazów popodmieniać, bo o ile wiadomo, że w tego typu działaniach wojennych zdarzają się pomyłki, awarie, błędy ludzkie i tak dalej, błędy proceduralne, błędy rozpoznania, natłok wydarzeń w jednostce czasu i tak dalej. Natomiast o ile do tego rzeczywiście dochodzi, o tyle drugą stroną medalu jest, jak to zostanie rozegrane na drodze dyplomatycznej i jak to zostanie domknięte międzyrządowo, czyli jakie tłumaczenie będzie i jakie fakty zostaną tutaj zaprezentowane i w jakim celu. Natomiast tutaj można to nazwać w ten sposób. Ktoś się bardzo brzydko bawi zapałkami i właśnie zielony ludzik, który jest pierwszorzędnym zapałkarzem użył tego do wprowadzenia sporego fermentu i do ugrywania własnych celów widać jakich, wciągania wszystkich, jak, jak te potwory co z Gwiezdnych Wojen, co wciągają wszystkich do jaskini, do jaskini wojny w tym przypadku. I nie nastąpiła tutaj żadna zmiana, a raczej takie dosyć aroganckie żądanie dowodów. Nie było przeprosin, nie było żadnych żadnej skruchy ani innych tego typu gestów, bo to przecież wszyscy rozgarnięci ludzie wiedzą, że wojna to jest zdarzenie dosyć trudno obliczalne w wielu obszarach i nie da się, jeżeli jest prowadzona naprawdę, to zasadniczo jest pełna zaskoczeń i, i różnych brzydkich niespodzianek. Także tutaj widać, że ta postawa zapałkarza jest bardzo wredna i niektóre z osób urzędowych w Unii Europejskiej, nawet z naszych sąsiadów wypowiedziały to wprost, że to jest postawa skrajnie nieodpowiedzialna, skierowująca państwa na drogi bezpośredniej konfrontacji wojennej, bo to jest traktowane jako casus belli, tego typu wydarzenie i w wielu przypadkach dla chętnych jest wykorzystywane, jeżeli to rzeczywiście oczekuje się takiego, takiego zdarzenia, takiego przypadku, kiedy byłby dobry pretekst, no to, to pretekst jest wystarczająco dobry już w tym momencie. No i to mnie martwi. Natomiast kolejny temat z tym związany leci jedna samotna Zabłąkana, stara, przeterminowana rakieta. Ona oczywiście ma śmiercionośną siłę, natomiast według niektórych tutaj doniesień, to nie był wybuch głowicy tej rakietyczki, materiałów wybuchowych, natomiast był to wybuch materiału pędnego. Nie wiem, jaki tam rodzaj paliwa jest, czy paliwa stałe, czy ciekłe. W każdym razie. Masa rozpędzona dawała efekt meteorytu, bo to też po tym kraterze widać oraz trajektoria lotu też już taka była dosyć pionowa. W związku z tym nie doszło do pełnoskalowej eksplozji i do czego zmierzam. Jeżeli jedna taka sytuacja może się zdarzyć i nie jest wykryta, to gdzie są te systemy? ochronne, te systemy zabezpieczenia granic i tak dalej. I oczywiście wojacy tam się zaraz zaczęli bronić, że nie ma na świecie takiego systemu, który by bronił całe terytorium. No dobra, jeżeli by poleciało 500 czy 1000 rakiet, to oczywiście. Natomiast jeżeli leci jedna samotna środka, no to wypadałoby coś jednak tutaj wysłać naprzeciwko. Notabene powiem, że system Żelaznej-Myski obsługuje co najmniej tysiąc pocisków wystrzelonych i rakiet jednocześnie. Jeżeli będzie wzmocniony, to dobije do 1600 obsługiwanych obiektów wrogich w jednej chwili. Dopiero powyżej tego parametru zaczynają się schody. Można było wielokrotnie tutaj śledzić przy cytowanych wydarzeniach, bo to w Izraelu przecież było wielokrotnie, takie ataki powietrzne, rakietowe, w jaki sposób działają tego typu systemy i doskonale pokazane zdjęcia, bo to jest chluba rzeczywiście Izraela, ten, ten system obronny. Bardzo zresztą nowoczesny, nowatorski, który ma wspomaganie przez sztuczną inteligencję, która liczy trajektorie, przypomnę tylko, wszystkich tych obiektów i wybiera te, które stanowią rzeczywiste zagrożenie. Bo takie, które tam trafiają w zaorane pole, w ogóle nie bierze się pod uwagę. Także są tego typu systemy, to, to można tutaj panom niektórym przypomnieć, że to już po prostu od dawna funkcjonuje i pasowałoby do czegoś strzelać takiego, żeby jednak nie przedzierały się obiekty wrogie, czy chociażby przypadkowe, które stanowią poważne, śmiertelne zagrożenie. Akurat trafiło to tak, że ofiary są dwie, ale gdyby to była przykładowo szkoła, przedszkole, czy, czy jakieś y, y, przemysłowe obiekty, to różnie mogłoby być. No tak, ale przecież rząd zamierza kupić systemy antyrakietowe w dużej liczbie, które mają chronić nasze terytorium od Amerykanów, więc tak jakby ten przypadek no, wspiera działania błaszczaka zakupów uzbrojenia obronnego. I stanowi doskonały przykład y, praktyczny do tego, że no, systemy przeciwrakietowe mogą być użyteczne, tak? No więc, mój Boże, no, dusza z mi podpowiada, że prawdopodobnie można by zmontować taką prowokację, że coś się wybuchnie, no i wtedy wszyscy będą klaskali że należy kupić tego typu uzbrojenia, ale akurat u nas nie jest to konieczne, bo w obliczu dużego zagrożenia i wielkiej akcji propagandowej o rzekomych zapędach inwazyjnych Putina no nie jest to potrzebne, no bo po prostu te zakupy na wiele miliardów, które Błaszczak pod dyktando Kaczyńskiego ogłosił, muszą być przykrawane z tego powodu, że nie mamy pieniędzy. No i teoretyk spiskowy powie, aha, to pewnie dlatego wybuchła rakieta, bo Trzeba te plany, które wczoraj Rzeczpospolita oznajmiła na jedynce, że trzeba przykrócić, bo nie mamy na to pieniędzy, ale pieniądze muszą się znaleźć, to nieważne, inflacja, nie inflacja, musimy je kupić, bo przecież spadają na nasze głowy rakiety. No ale tak daleko bym się nie posuwał, bo to chyba nie ma, nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego między tymi wydarzeniami. Bardziej dopatrywałbym się indolencji, błędów, a jeżeli już tak daleko brniemy w teorie spiskowe, to być może prowokacji, która miała służyć właśnie do szybkiej ingerencji punktu piątego układu natowskiego, a co najmniej czwartego na terytorium Ukrainy, do czego rząd w Kijowie kilkakrotnie bardzo energicznie zmierzał, prosząc o pomoc sojuszniczą mimo tego, że przecież Ukraina nie jest członkiem NATO, ale on o taki status I Kijów się dobija. Ja rozumiem ich motywację. Trzeba się wczuć w ich położenie, kiedy Moskwa ostrzlifuje ich centra przemysłowe, wyłącza im prąd. Ludzie wpadają w panikę, szukają dróg jakiejś nadziei. No, ale ktoś nas przecież obroni. Europa Przypomnij sobie rok 1939. Europa nie, nas nie zostawi samych. Mamy sojuszników, tak? Mamy Polskę, mamy Brytanię. Dają nam broń. To znaczy, że to prąd w Kijowie nie zgaśnie. Oni nas obronią. Przecież nie zostawią nas samych. Rozumiesz sytuację po tamtej stronie granicy? Ja się nie dziwię desperacji Żeleńskiego, który chce wykrzesać jakąkolwiek prowokację, która zmusi państwa Europy do ingerencji tam, bo wtedy będzie nas więcej i wtedy Rosja przestanie atakować cele cywilne, no bo wtedy pod groźbą rozpętania III wojny światowej wojskowi z Moskwy się powstrzymają, bo widzą, że eskalacja będzie zbyt wielka i po prostu przestaną bombardować Ukrainę. To o to chodzi. To jest całkiem czytelne. To jest sytuacja między młotem a kowadłem. Zaczyna się, buduje się duża ofensywa zimowa moskiewska na Ukrainę. Ponad 300 tysięcy nowego wojska. No i Ukraina nie jest w stanie temu przeciwstawić realnych sił, które były, byłyby w ogóle w jakich racjonalnych okolicznościach się temu przeciwstawić, to powstrzymać. Po prostu Rosja przejedzie przez nich jak walec. No i co oni robią? No... Ratują się tak jak mogą. No... Próbują, prawda? To, to jest natru, naturalny odruch samozachowawczy. Ja, broń Boże, nie, nie, nie chcę być tu adwokatem Moskwy. Rysuję sytuację po tamtej stronie. Jak się czują ci goście zagrożeni? narastającą groźbą inwazji, bo rysują u siebie w mediach taki obraz, że tak, odparliśmy inwazję, odbiliśmy tutaj Hersoń i teraz to, to zaraz odbijemy Krym i idziemy na Moskwę, ale realnie patrząc na rachunek sił i na straty dotychczas poniesione, no to ta kampania zimowa, do której Rosja się przygotowuje bardzo cierpliwie i spokojnie no raczej nie wskazuje na duże szanse ukraińskie. No, chciałbym się mylić, no bo przecież nie jestem wrogiem tego kraju. No, ale Niedźwiedź przecież powiedział wyraźnie, że myśmy nawet jeszcze tak naprawdę nie zaczęli. No właśnie, tutaj nic nie wskazuje na to, ażeby Rosja zarzuciła swoje plany bo czasem coś się dzieje ciszej, może wolniej, ale te młyny mielą ciągle w tym samym kierunku. Dodatkowo e, dziś przeglądałem prognozę pogody dla Ukrainy. E, większość kraju jest już posypana śniegiem. Temperatury ujemne są nocą e, znacznie niższe niż u nas. A w przyszłym tygodniu e, spodziewane jest nocą do minus 15 stopni w północnych e, obszarach. Czyli to już jest zima taka, która stanowi poważne zagrożenie bytowania rodzin, szczególnie z małymi dziećmi, w obszarach bez prądu, bez wody, bez ogrzewania. I tu rzeczywiście coraz więcej jest sygnałów o pogłębiającej się klęsce humanitarnej na dużych obszarach Ukrainy. Nieuchronna jest... Konieczność pomocy tym ludziom po prostu. Oni będą szukali tej pomocy i ratunku na własną rękę. No wyłącz sobie piec i prąd. Na kilka godzin. Teraz mamy połowę listopada. To zaraz odczujesz o co chodzi. Będziesz wiedział, jak to wygląda. I. Posłuchasz wymówek i pretensji twojej żony, która się będzie skarżyła, ale słuchaj, ale, ale a Ania ma zimno w pokoju. Zrób coś. Ja nie mogę ugotować obiadu. Jutro będziemy głodni. Co zrobimy? Nie chcesz być w tej sytuacji. No nikt nie, nie chciałby. A kiedy to potrwa kilka godzin? a nie daj Boże dni, no to wtedy powiesz, no kochanie, Janinko, uciekamy stąd, no bo tu się nie da żyć, to musimy ratować to, co mamy, spakujemy to, co się da i jedziemy. Niektóre obszary już przekraczają ponad dwa, nawet trzy tygodnie bez, bez mediów. To chyba gdzieś tyle, tak? To się zaczęły te planowe wyłączenia sieci przez rosyjskie rakiety. No tak, no Rosjanie w taki no uciążliwy i taki półhumanitarny sposób przypominają o obcowych prawach zachowania energii no i o sposobie wojowania. Wyłączają, skoro nie mogą od razu wyłączyć całej infrastruktury bo nie chcą tego zrobić, żeby zdewastować całe państwo ukraińskie z bombardowaniem dywanowym. Po co wydawać tyle pieniędzy na rakiety? Wyłączają główne punkty dystrybucji mocy, włączają prąd po to, żeby siać panikę. To jest bardzo duży lewar. Miliony ludzi odczuwają to i propaganda z Kijowa nie jest w stanie tego. Powstrzymać tej fali grozy i niepokojów, no kiedy gaśnie prąd i nie wiemy co zrobić, no bo fabryki stoją, przedszkole nie działa, w mieszkaniu jest zimno, no to co robimy? tak? I to, to jest świadome działanie wojny psychologicznej. Takie Rosjanie oddziałują psychologicznie na miliony Ukraińców, pokazując im, że ich państwo po prostu się rozsypuje. Po co? No, żeby przestali stawiać opór. Żeby zaczęli uciekać w panice. No bo wtedy, nie mając tego całego zaplecza infrastrukturalnego, tych wszystkich cywilnych pracowników, armia się po prostu podda, bo się rozpadnie, legnie w gruzach bez koniecznych dostaw i, i całej koordynacji, i, i całej logistyki. Po, po prostu się rozsypie i roz, roz, rozejdzie w szwach jak stare gacie. Z punktu widzenia Moskwy jest to działanie humanitarne. To jest wojna działaniami humanitarnymi, bo przecież my ich nie mordujemy, nie zabijamy, tylko korzystamy Wykorzystujemy dogodne warunki atmosferyczne. Wiemy, że jest zima, no to my ją znamy u siebie. Mamy mrozy po 40 stopni na Syberii. Wiemy, jak to działa. No to jest ten właśnie moment, kiedy wyłączamy prąd, gaz i wszystko. No i goście po prostu zamarzają i przestają stawiać opór, tak? No. Nie musimy ich bombardować. Wszystkich przynajmniej. Czyli, że z punktu widzenia Moskwy to jest wojna humanitarna. Natomiast z naszego punktu widzenia, no to jest czerwona lampa alarmowa, że za chwilę runie do nas milionowa, kilkumilionowa rzesza uchodźców, których będziemy musieli jakoś zagospodarować, bo przecież nie pozwolimy im zamarznąć. Ja nie, nie, nie widzę tych planów działania. Nie widzę w ogóle że, możliwości takiego y, skoordynowanego planu w, w ramach Unii Europejskiej. Nic takiego y, nie widziałem na deskach kreślarskich tych wielkich polityków, żeby oni coś takiego brali pod uwagę. Bo im się wydaje, że Ukraina pozostanie w swoich granicach i nic wielkiego się nie stanie. Za chwilę zwyciężyby Putina. No. Chętnie bym to zobaczył, ale jakoś tak nie, nie widzę tego <śmiech> w swoich projekcjach. No właśnie, a jeżeli będzie to dopiero na wiosnę, no to y, ta katastrofa humanitarna przybliża się szybkimi krokami, y, bo, bo nie sposób jest żyć w takim miejscu rzeczywiście więcej niż parę dni. I y, y, y, y rzeczywiście to y, postępuje, Dzisiaj się takie pierwsze nieśmiałe artykuły ukazały, że większość awarii będzie musiała poczekać z usunięciem około jednego roku. To są powiedzmy sobie szczerze bardzo optymistyczne szacunki, dlatego że to są kosztowne instalacje elektryczne o przemysłowej skali i tego się po prostu na magazynie nie trzyma lecz zamawia się na dużo do przodu, na dwa lata nawet lub trzy, chyba że świat zrobi zrzutkę i postawią nowe sieci przy użyciu światowych finansów. To wtedy oczywiście jest to możliwe. Ja takiej chęci nie widzę, dlatego że chociażby w Stanach Zjednoczonych widać rosnący sprzeciw wobec wydawaniu pieniędzy na tą właśnie wojnę na Ukrainie na pomoc militarną, na broń, na różne y, koszty, które y, no po prostu zaczęły już osiągać y, kosmiczne wielkości te kwoty. Także y, spora grupa y, tutaj i parlamentarzystów amerykańskich, kongresmenów i, i też wyborców, y, no monituje tą sytuację z coraz większym niepokojem, widząc, że i w Stanach są jakieś tam problemy. Oczywiście to nie jest ta skala problemy amerykańskie to są zupełnie drobniutkie tematy przy tym, co się dzieje na Ukrainie i przy bezpośrednim zagrożeniu życia z powodu braku warunków do egzystencji, szczególnie tak jak mówię, z, z małymi dziećmi. No jak to się skończy, nie wiadomo. Widać, że czas nagli, bo generał Mróz domaga się tutaj swoich praw i robi to w sposób bezlitosny. No tak, te kwoty pomocy tak zwanej militarnej, finansowej to po stronie amerykańskiej już przekroczyły 100 miliardów dolarów. Ja mówię o tych rzeczach, które są już przyrzeczone. Ja nie mówię, że Ukraina tyle dostała, ale ta poprzeczka 100 miliardów jest przekroczona. Kwot przyrzeczonych no, przez następne lata w postaci kredytów w postaci dostaw uzbrojenia, zaopatrzenia i tak dalej. To są promesy kredytowe też. No, no, grube liczby, tak? No i ch chyba e, wiarygodność kredytowa Ukrainy już dawno została przekroczona, to wiadomo, od miesięcy. E, czyli to, co się teraz odbywa, to wszystko jest na piękne oczy, ale też nie do końca, bo przecież wiemy, że te działania mają zabezpieczenie na walorach naturalnych Ukrainy, na jej surowcach. Tak? Na hipotece, powiedzmy ogólnie. Tak, no bo przecież tutaj nie ma owszem, ci wielcy goście z dużych finansów lubią się stroić w piórka z, z, z, z, tych dobroczyńców, tak, ludzkości. Na przykład Microsoft przez 20 lat co najmniej leciał na tym patencie, że tak, no to mamy wielką firmę, ale przecież my jesteśmy największym darczyńcą dla tych wszystkich zielonych energii w ONZ-cie. No, no tak. A teraz się okazuje, że te wszystkie plany się zbiegają w jednym planie strzykawkowym. ONZ-u, który jakoś tak dziwnie koresponduje z planem ograniczenia emisji dwutlenku węgla, pochodzącego od ludzi, tak, czyli tak zwana depopulacja. To wszystko się zbiega dziwnie pod jednym mianownikiem, No, ale nie wnikajmy w te szczegóły. No. A tak, to może innym razem, bo tych rzeczy rzeczywiście jest sporo i to, że nam się tutaj wydaje, że globalizacja, depopulacja i te wszystkie trendy, że one łagodnieją, że przyjmują ludzką twarz, to jest złudne, bo widać przykładowo w Chinach znowu wchodzi lockdown po całości. Widać już pierwsze tam symptomy buntu, co się dotychczas raczej nie zdarzało, ale... No, ten temat może rzeczywiście zostawmy na, na inną okoliczność, bo teraz jesteśmy tutaj w blisko przygranicznych rejonach. Co tydzień temu jeszcze, no chyba trzy dni temu jeszcze wydawało się, że to jest sprawa odległa, a tu, a tu nie. Spadła rakietka i nagle zrobiło się bardzo groźnie. Tego będzie więcej podejrzewam, dlatego że desperacja Żeleńskiego narasta, nie maleje. I będą, a owszem, narastały naciski z zewnątrz, czyli ta kampania zimowa, rosyjska, przewidywalna. Ona się z, z, z, ziści, zobaczymy ją w działaniu. Wtedy te postępy na froncie hersrańskim okażą się bardzo um, ulotne, bo nie będą w stanie... Um, po prostu Ukraińcy nie będą w stanie tych zdobyczy utrzymać pod przeważającym naciskiem ogromnych sił wroga. No i wtedy będzie problem. Co my z tym zrobimy? Mając kryzys humanitarny, a Polska jest na drodze tego kryzysu, przypomnę jako ta tarcza, pierwsze największe bezpieczne państwo na drodze zdesperowanych ludzi. Co zrobi Unia Europejska jako taka, bo owszem obie obiecuje pomoc nieograniczoną dla Ukrainy, materialną i każdą inną. Ale ta pomoc jest rozłożona, rozłożona na lata przyszłe, no bo te Czołgi to trzeba najpierw wyprodukować, to, to będzie za dwa lata mniej więcej. No i tego typu o, kwiatki. A problem mamy dziś. No i ja nie widzę jakiegoś rozwiązania tego, tej sytuacji bez dramatycznych skutków, których będziemy uczestnikami, bo jesteśmy po prostu na drodze tego. Jesteśmy sąsiadem. I z, no, tym, czy, z przyczyn geograficznych jeszcze... będziemy w tym brali udział. No będziemy musieli wziąć w tym udział z racji tutaj dystansu, jaki jest do naszego państwa. Jest to najbliżej i rozpęd, z jakim przybywali tutaj najpierw migranci, a potem uchodźcy wojenni powoduje, że ta diaspora dosyć się tutaj zadomowiła, a to y, oczywiście sprzyja ściągnięciu i łączeniu rodzin, y, bo jeżeli te warunki bytowe są tutaj y, rozpoznane y, i te środowiska po prostu już y, potrafią sobie tutaj ułożyć życie tak czy inaczej, chociażby z tego powodu, że ktoś tutaj pracował przez dwa lub trzy lata, y, no to należy się spodziewać, że tutaj procentowo i liczebnie będzie najwięcej y, przybywających. To oczywiście określony rodzi problem finansowy. Ciężary dla państwa, które to w pewnym momencie zaczynają być już zbyt duże. Szczególnie w obecnym stanie finansów państwowych. No Jak to będzie zobaczymy. No w każdym razie nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Pewnie jakoś i to się ułoży. Niemniej jednak teraz widać po tym wczorajszym incydencie, jak blisko jest do... Yy, wprowadzenia różnych stanów wyjątkowych, rozmaitych, o różnym poziomie restrykcji, ograniczeń yy, lub kontroli urzędowej czy wojskowej. Praktycznie jeden taki incydent yy, może sprawić, że w przeciągu kilku godzin yy, sytuacja zmieni się administracyjnie radykalnie na niekorzyść wolności obywatelskich. No ja jak zwykle nie chcę być tym złym prorokiem, ale przecież ja to widzę dużymi literami wydrukowane. Zewsząd na mnie to uderza, że ten projekt ustawy o bezpieczeństwie obywateli, jakoś tak to się nazywało, tak? Te nowe Stany nie. Kaczyńskie, które tam <grych> pisowcy chcą wprowadzić, no to to jest. To jest w głównej linii trendu. Oni doskonale wiedzą, co się kroi. I chcą to wykorzystać z, z pozytywnym, politycznym skutkiem dla swojego ugrupowania. To widać w tych poszczególnych zapisach. One oczywiście polegną, bo, no bo jak zwykle tu, tu wielcy wodzowie potną się o własne nogi, bo nie są w stanie z, zgrać wszystkich szczegółów ale y, generalny trend no, jest tu widoczny to zagrożenie jest realne i ono się zmaterializuje ono się teraz materializuje na naszych oczach i trzeba być dosłownie ślepym i głuchym, żeby tego nie dostrzegać ale y, naród pasiony telewizją przebywa jak na razie w słodkiej nierwanie to, to wszystko wróci do normy, to sobie poradzimy, są przejściowe trudności, no i będzie dobrze. <śmiech> Inflacja tak, to tylko na chwilę. <śmiech> nie, nie, to wszystko, to wiadomo, to, to, to, to się musi, to się musi jakoś uładzić, przecież nie będzie tak bez końca. <śmiech> no, te, no Takie właśnie pogaduszki z tetryczałych dziadków. A to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, absolutnie na to nie wskazuje. No, i, nie ma się co łudzić. No, po prostu będzie teraz niebezpiecznie, będzie gorzej, będzie siermiężnie. No, a jedyne, co ta władza jest w stanie wypocić, no, to są ograniczenia dla normalnych ludzi. Więc... Trzeba się odpowiednio tego zachować. To, że teraz złotówka jest taka bardzo mocna i to wszystko jest takie wspaniałe, że nie ma problemu z długiem publicznym i spadły oprocentowania na tych kredytach o 150 punktów bazowych. No kurde, to to, to jakiś cud gospodarczy. Glapiński opanował inflację. No tak, ale za cenę tego, że nabrał kilkaset miliardów nowych kredytów za dolary. No, i zgadnij, jak to zawsze się kończy. Tak, jak zwykle się kończy. Mieliśmy ten, tą próbkę tych obligacji dziesięcioletnich za ponad 9%, bezchętnych do zakupu. Był taki moment. Potem to się oczywiście zmieniło tam były interwencje. Natomiast, jeżeli w pewnym momencie budżet nie dostaje wsparcia, obligacje nie są wykupywane albo nie ma nabywców na nowe emisje, które służą rolowaniu długu, no to wiadomo, wtedy sytuacja robi się krytyczna w budżecie i różne dziwne historie. Jest takie przysłowie. Przecież nie ma żadnej rzeczy, przed którą by się władza cofnęła, jeżeli zabraknie jej pieniędzy. Także możemy się tutaj różnych rzeczy gospodarczych też spodziewać. Nie tylko możemy, ale wręcz musimy, bo to się zrealizuje, bo nożyce oczekiwań i możliwości się rozwierają coraz szerzej, więc to musi się, to musi się kiedyś spotkać. No i niestety odbędzie się to na naszej warcie, to my będziemy tego ofiarami. Jeszcze wspomnę o, o czymś takim, że wszelkiego rodzaju niepokoje, ograniczenia czy tam urzędowe stany zawsze powodują pewnego rodzaju niepokój zakupowy. Tu mam na myśli żywność przede wszystkim. Dlatego to jest kolejny raz w ostatnich miesiącach, ażeby przypomnieć o tych zapobiegliwych czynnościach, które każdy powinien sobie zrobić, żeby nie zostać z ręką w nocniku na mrozie, kiedy do sklepu nie dowiezie ktoś towaru. Albo inaczej gdzieś jakieś prądy wyłączą, takie czy inne, że nie będzie działać kasa czy drzwi. Bo to też mówiliśmy sobie no nie dalej jak chyba cztery tygodnie temu, że na Ukrainie, kiedy zaczęły się te ataki na newralgiczną strukturę sieci energetycznych, nie dało się kupić różnych rzeczy z powodów najrozmaitszych braku towaru, braku możliwości dostępu do gotówki, do kasy albo chociażby, że się nie otwierały drzwi w sklepie, bo i takie były też przypadki. Także tutaj ta skala kłopotów jest praktycznie nieograniczona z punktu widzenia takich spokojnych obywateli żyjących w luksusie póki co jeszcze, bo to, co my tutaj mamy, to owszem, można nazwać luksusem i jest to całkiem uprawniona sytuacja naprzeciwko tego, co się dzieje na Ukrainie. I też ostatnio właśnie podjąłem przegląd zapasów, co by tam jeszcze należało sobie sprawić z takich rzeczy podstawowych, żywnościowych, żeby się nie martwić przynajmniej z zapychaniem żołądka. Nie mówię o mleku kokosowym i o różnych frykasach, bo takie rzeczy na zapasy długoterminowe się nie nadają. No, Ale tak naprawdę to rzeczywiście jest to sytuacja dosyć chybotliwa, bo jeżeli dzieją się jakieś niepokoje, to wtedy łańcuchy dostaw rwą się bardzo szybko. Chociażby z prostej przyczyny, że kierowcy ciężarówek są potrzebni w wojsku. Także taka ciekawostka. No tak i takie plany generalnie są w zarysach. na, na szkicowane, jak to ma mniej więcej wyglądać nie do końca to jest tak, że Polska jest całkowicie bezradna i bezbronna. Takie przygotowanie tych sztabów kryzysowych ramowo już są gdzieś tam wdrożone, czyli mniej więcej wiadomo jak to działa, ale to jest tylko w zarysach. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to państwo polskie jest rażąco nieprzygotowane na tego typu przypadki dlatego, że nie ma przemyślanego, organicznego systemu obrony tej terytorialnej i obrony społecznej, tej samoobrony społecznej, czyli tego organicznego wprzegnięcia szczebla samorządów, powiatów, województw i tego szczebla centralnego. Na razie te plany kryzysowe, tego zarządzania kryzysowego morawickiego istnieją wyłącznie na szczeblu centralnym. Natomiast na niższych szczeblach to jest typowa partyzantka. Tam, gdzie goście są kumaci, to mają jakieś tam y, kanały komunikacji, i procedury, a tam gdzie nie są kumaci i nie rozumieją o co chodzi no po prostu to nie funkcjonuje czyli każda katastrofa naturalna, humanitarna wo wojenna czy jakakolwiek inna powoduje całkowite rozprzężenie i dezorganizację bo nie działa urząd gminy nic nie działa, no bo nie ma prądu, nie ma wody, coś się za zalało, bo jest powódź albo cokolwiek innego, tak? Rozumiesz? To żeśmy ćwiczyli parokrotnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Już wiemy, jak to działa, tak? Nie ma po prostu yy, yy, skoordynowanego zarządzania kryzysowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Ja rozumiem, że nie było na to czasu, energii, nie było. Sp no specjaliści są. <śmiech> Niektórzy nawet za dobre pieniądze pracują za granicą, także było z czego to organizować, no ale nie było takiej, takiej potrzeby, bo ważniejsze były sprawy, były marsze smoleńskie tam i inne rzeczy, prawda, symboliczne, budowanie pomników, ja to wszystko <ścoughs> widzę na ekranach, więc no nie, nie chcę się w to zagłębiać. Nie mamy systemu e, obrony po prostu na takie działania i widać to na przykładzie chociażby tych dwóch rakiet, a jedna uderzyła w ten e, e, e, e, e, ośrodek handlu zbożem, czy te elewatory zbożowe, tak? Druga nie wiadomo gdzie, gdzieś w szerym polu chyba wybuchła i, i Wielce nieskoordynowana odpowiedź medialna, polityczna i tych wszystkich zarządców z Warszawy na to zjawisko. A teraz sobie wyobraźmy tę sytuację pomnożoną przez rzędy wielkości, na przykład przez 100. Całkowita dysfunkcja państwa. No tak, Niemcy trenują te sprawy już od wiosny, bo tamte e, etapy proceduralne były... E, Wprowadzane zeszłego roku po tych dwóch incydentach z, z blackoutem poważnym, gdzie się okazało, że wszystko się po prostu sypie, cała administracja, ochrona porządku publicznego i tak dalej. U nas to jest na deskach kreślarskich, że tak powiem. No ale jakoś ludzie sobie muszą radzić, a jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. W związku z tym ja zawsze podkreślam. Proszę sobie do każdego ze słuchaczy wyobrazić sytuację, że nie ma tam prądu, gazu, wody, czegokolwiek. Co robisz? To jest tak, jak w tych quizach. Co robisz? No, no. To jest podręcznik zarządzania kryzysowego. Musisz sobie przetestować, przemyśleć i przetestować w miarę wiernie, co się może wydarzyć i co powinienem w tym wypadku zrobić. Realnie, nie teoretycznie w internecie, ale realnie. Co trzeba zrobić, żeby zachować swoje życie, zdrowie, i być może majątek tak? w tej kolejności. Taka jest hierarchia. Najpierw życie, zdrowie, a dopiero potem na dalekim trzecim miejscu ochronić ten być może majątek swój osobisty i rodziny. No tak to wygląda. Co należy zrobić? W jakiej kolejności? Z kim? tutaj się zebrać w jakiś gang, tak, w jakiś samorząd lokalny czy inną strukturę nieformalną. I, wsparcia. Tak, no co, co, co robimy, tak? W naszym konkretnym wypadku, na tej ulicy, w naszej wiosce, w naszym przysiłku, gdzie mamy takie i takie numery telefonów, ale nie ma prądu, to te telefony wyłączą. No to mamy, jakie mamy alternatywne metody komunikacji? No, no mój syn tam kiedyś chodził nasz, do szkółki krótkofalarstwa, no, o, proszę CB, kto ma CB, a kto ma jakieś tam Ładowarki do tego, jak nie ma prądu, tak? No mamy taki generator. Aha, to można podładować do tego, będziemy się komunikować, na jakie odległości, jak rozmawiamy, jakie są kanały komunikacji, kto nadaje o której godzinie, kto obserwuje, kto pilnuje, jakie tam patrole chodzą, żeby nam tutaj tego nie spalili, tak i nie ukradli. No takie, takie problemy powstają właśnie. I to trzeba zwyczajnie w skali mikro, a później w skali makro rozważyć, zbudować, żeby to funkcjonowało. W Polsce tego, tego, tego rodzaju system nie działa. Wzorcowa jest obrona y, cywilna w Szwajcarii. To jest państwo militarne. Mimo tego, że, a może właśnie dlatego, że bardzo bogate od średniowiecza, no od, od, od swojego zarania jest państwem zmilitaryzowanym. Warto te wzorce postudiować i być może wcielić na nasz grunt, no ale niestety ich podstawą jest masowy, masowe, prywatne posiadanie broni palnej. No u nas to na razie daleko to do. To nam nie grozi. To nam nie grozi. To nam nie grozi, aczkolwiek jest szereg różnych przedmiotów, które za broń y, służą w sytuacjach gardłowych, y, to można sobie poszukać. Y, Bronię bez pozwolenia, są nawet takie na YouTubie filmiki pokazujące siłę rażenia tych przedmiotów, do których nie trzeba żadnych tutaj urzędowych formalności, po prostu parę groszy i trzeba sobie to nabyć. No i też oczywiście umieć użyć, bo to nie sztuka mieć coś, co napawa, że tak powiem, odrazą albo jakąś inną dziwną, że tak powiem, emanacją. Więc to, to oczywiście tematów jest tutaj też wiele i co tu jeszcze chciałem powiedzieć przy tej okazji. A, o, o Szwajcarii jeszcze. Tam prawo budowlane przewiduje, że każdy dom musi mieć piwnicę optymalnie betonową. Także z miejscem na przechowywanie zapasów, no to jest bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ od razu Potencjał przetrwania każdej z rodzin jest zdecydowanie większy. I w ogóle przy tym działaniu prewencyjno-surwiwalowym istotne jest, żeby mieć jakiekolwiek potencjały i walory, które można zamienić na inne towary i usługi, bo nie da się przygotować we wszystkich dziedzinach i we wszystkich rodzajach tutaj towarów, sprzętu, narzędzi. To jest potwornie drogie, czasochłonne, wymaga ogromnej kubatury magazynowej, dużo dużo, dużo pracy i przemyślnych działań, ale warto mieć cokolwiek, które służy właśnie na, na, na wymianę, na zaczęcie. Zasadniczo chodzi o start. O start pierwszych tygodni, gdyby się takie coś wydarzyło, żeby mieć możliwość po prostu zaistnieć w tym nowym społeczeństwie, w tych nowych warunkach technicznych. A to potem już się rozwija, jeżeli jest się atrakcyjnym towarzysko ze względu na posiadane walory. No i nie wiem, czy towarzystwo jest tutaj głównym wyznacznikiem w warunkach wojny, ale na pewno, na którym się tapie kasyno oficerskie zaczyna działać, więc nie można tego poniechać, ale w tych najgorętszych momentach chyba nie jest to podstawowy wektor. Znaczy ja mówię z przekąsem, bo ta towarzyska atrakcyjność polega na tym, że jeden mówi, że ma bimber, a drugi mówi, że ma chleb. tak? Albo, no właśnie. Albo inne tam rzeczy. Ktoś potrzebuje się siekiery i łopaty, inny zaś mówi, że że ma świetną kurtkę. No także różne tutaj można trenować metody. Barter jest jak najbardziej używany i skuteczny. I co jeszcze by tutaj można było powiedzieć? No hmm. Wydawało się że tak jak w poprzedniej audycji tej przyciętej, że nastąpiło chwilowe odprężenie, że coś tam się odroczyło, że na światowych scenach tutaj militarnych próbują się podogadywać dyplomatycznie, że tu w czasie na Bali i te sprawy, a tu się okazuje, że chyba jednak nie, że są też sytuacje mniej przewidywalne i to stanowi także poważne zagrożenie w takich napiętych czasach, że ktoś coś naciśnie, coś się zerwie, jakaś rakieta gdzieś tam poleci nie, nie tam, gdzie trzeba i robi się z tego jakiś zwykły gnój. W związku z powyższym trzeba być do tego jako tako przygotowany. No, chciałem zwrócić Twoją uwagę, tu nie jestem znowu rzecznikiem prasowym ani Putina, ani Łowrowa, ani Pieskowa, że gdyby nie zasmradzanie tego szczytu na Bali, wstępne, żeby tam Putina nie wpuścić, bo, bo nam tu po prostu nas mrodzi, a my z nimi nie chcemy mieć nic wspólnego, bo to są, to są ludzie, no, brzydcy, no, to, są, to są brudasy, oni tutaj robią wojnę na Ukrainie, musimy pomóc Żeleńskiemu i siłom demokracji ludowej i byłoby to niewskazane, gdyby on tam przyjechał, tak? No to przyleciał Ławrow bez Putina i zaraz mu tam zrobili brzydką, smrodliwą kampanię, że jak tylko przyjechał, to musiał jechać do szpitala, bo mu serce wykorkowało. Tak. Więc mam wrażenie graniczące z pewnością, że Ławrow po kilku krótkich rozmowach, tam z kilkoma dużymi przedstawicielami świata zachodu. Przedterminowo po prostu z tego cyrku wyjechał. Ale właśnie w tym momencie cóż za przypadek? Rosja rozpoczęła kampanię bombardowania szerokopasmowego infrastruktury na Ukrainie. I w tym przypadku oczywiście nie ma niczego przypadkowego. Spróbuj jeżeli jesteś w stanie zrozumieć władców na Kremlu, których się po prostu wciska do Sławojki, do czwartego rzędu, a oni od wielu dekad cały czas starają się wejść do ekstraligii, do tych najbardziej szanowanych, do tych imperiów światowych, żeby nikt ich nie posponował, nie wytykał palcami i ich nie, nie, nie wtłaczał do przegrody bydła. No i proszę bardzo, to, ten guzik czerwony, na który Rosjanie zawsze reagują wściekłością. Ty, brudasie, tutaj nie wejdziesz. To, tak, to z, ze Słowacji, z Polski, z Rumunii, tak. Ale Rosjanin to do, do tej dyskoteki nie wejdzie. Mordobicie gwarantowane. Tak, i teraz to widzimy w dużej skali. Ale, ale ja, ja oczywiście wiem, że większość obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie ma żadnego, bo zapomniało już, czego tam uczyli ojców w szkole. Nie zna rosyjskiego i nigdy nie słuchało Czajkowskiego. No ja to wszystko rozumiem. Puszkina na pewno w oryginale nie czytali. Ale niech wykonają ten, ten prosty y, trik umysłowy. Jak rozmawiać ze skimosem, tak? Jak rozmawiać z murzynem. Przepraszam, afroamerykaninem. <śle> Jak rozmawiać z ruskim, tak? Przywódcę. No i wtedy się okazuje, że właśnie oni mają ten, ten, y, ten, ta największa zadra y, i ten handicap, który oni odczuwają, a w broń Boże, nie czują się gorsi. To jest właśnie to notoryczne takie patriarchalne, takie pobłażliwe traktowanie Rosjan, tak my wiemy to, tak, no, za Uralem, to tam to, to, jest, to jest tam wielkie tam połacie, miliony hektarów, nieużytków, tak, wy macie tam Syberię, tak, ale generalnie to wy jesteście jak te niedźwiedzie, tak, jesteście półdzicy, nic nie wiecie o świecie, nigdzie niczego nie zwiedziliście, nie macie żadnych pieniędzy, jesteście takie komunistyczne dziady. Tak, no ale. Pff, ale prawda zgoła wygląda inaczej, a przynajmniej ich wewnętrzne samopoczucie wygląda inaczej. Oni się po prostu inaczej w tym świecie widzą. I chcieli być traktowani jako ludzie równoprawni, cywilizowani, bez y, żadnych handicapów. No bo owszem, może są trochę zacofani. No ale jak spojrzysz na ich kraj, no to mimo wszystko, mimo tych wszystkich ciężarów, mimo tych problemów, kryzysów, no to jednak to jest jedna czwarta powierzchni planety. No tak. Rozumiesz? I, do, i oni, oni pokazują to na globusie, mówią słuchaj, no mamy uran, nikiel, żelazo, aluminium, co tam jeszcze chcesz? Ropę, gaz, to my wszystko mamy tutaj, co chcesz. Założycie embargo, no i co? Bycie palić chrustem? Trzeba spróbować z nimi rozmawiać. Zanim będziemy się z nimi lać na śmierć i życie, to chociaż raz porozmawiajmy. Ja już nie mówię, że musimy się porozumieć, że musimy dojść do konsensusu, że ty jesteś kochany ty, ty, i tak już się będziemy kochali do końca świata, bo tak nie będzie. Ale przynajmniej spróbować zrozumieć, o co im kurwa chodzi. No tej rozmowy nie było już od dawna i y, tego typu hodowanie konfliktu zawsze daje podobny efekt, y, szczególnie z, y, z dużą dozą wyższości i lekceważenia. I takiego wroga można sobie wyhodować do całkiem sporych rozmiarów. A jeżeli jeszcze się dodatkowo wkurzy, no to problem jest znacząco większy. Tak i te, ten patent jest sprawdzony w, w kłótniach rodzinnych, sąsiedzkich. Wyobraź sobie takiego, dajmy na to, niech to będzie no nie wiem, Staszek, no nie obrażam żadnych Staszków, no nie, będzie taki pijany Staszek, który ma piątkę dzieci, leje żonę i to jest generalnie bandyta, mam 2,5 metry wzrostu, tak, jest osiłek ktoś mu stanie na drodze, to będzie lał. No, to jest taki Staszek, tak. No i trzeba z nim żyć, bo my go nie uśmiercimy od razu, przecież to nie, niehumanitarne, tak. Ale jak jakiś z, z naszych mu wejdzie w drogę, no to Staszek był po prostu dał łomot i koniec, no. Nie ma pieniędzy i tego jeszcze, jeszcze ryło pobijane. No i coś z tym musimy zrobić. Czy dobrą metodą jest totalna wojna ze Staszkiem i całą jego rodziną? Czy może lepiej byłoby tak się z nim jakoś próbować umówić, bo Staszek jest prymitywny, jest ograniczony, jest kawał wiele, to, to jest jasne, tak? Taki bandziorek. Ale ma swoje poczucie godności on bezbronnej niewiasty nie będzie wlał. Żonę tak, ale twoją żonę nie będzie bił, tak? Rozumiesz, że ma poczucie honoru. Taki, taki dziwny jest, nie? Taki jakiś... Tego, taki Takie bardzo... jest taskowe poczucie. Rozumiesz, że... Etynki, że no. moralności. Ja tobie tam wryję, ale twojej żonie? Nie, nie, to kobieta, to nie ruszam. No. Rozumiesz? No i to jest właśnie nieźwiedź. Trzeba go zrozumieć, bo on nie jest całkiem totalnie dziki, bo gdyby taki był, to nie sprzedawałby co roku swoich surowców na setki miliardów. Przez wiele dziesięcioleci, rozumiesz? Nie obroniłby się przed kryzysem gospodarczym tej całej pierestrojki Gorbaczowa, by nie przeżył, tak, i by się wszystko rozwaliło, a jednak przetrwał. Wiele, jakiś taki jest przebiegły, tak, to pewnie KGBista, no ale jednak jakaś tam inteligencja pod spodem bardzo błyskotliwa musiała zadziałać, skoro ten cały dolnik komunistyczny się zawalił, a jednak wciąż działa, rozumiesz? Że to nie są całkowisi durnie i nie możemy ich tak traktować. No i wyszli z doła bardzo poważnego sprzed 20 lat. Także wypadałoby jakoś znaleźć sposoby inteligentnego kohabitmentu, jak mówią Francuzi. Albo przynajmniej tak, żeby ze Staszkiem nie codziennie się nie lać tam na podwórku, tylko żeby coś z tego pozytywnego wynikło. Ja uważam wciąż, że takie metody istnieją. Problem w tym, no, że jest taki jeden duży zawadiaka, tam nasz daleki sąsiad, który nas tutaj napuszcza. Ty, ty słuchaj, ten Staszek jest słaby, weź mu tam, tam tego, po cichu, tak? to my ci pomożemy. Rozumiesz? Nie, nawet takie plakaty. W tej sytuacji jest właśnie Ukraina teraz i powiem Ci, że z wielkim bólem serca to obserwuję, bo to się dzieje od wielu lat. Zginęło ileś tam set tysięcy ludzi. I byłby 24. czas... roku. Ale byłby czas, żeby temu położyć kres, bo ta klęska humanitarna no, i finansowa i gospodarcze po prostu nie ma dna. Im dalej będziemy w to brnąć, tym większe będą tego koszty. Teraz jeszcze bym chciał zbliżając się już powolutku do końca, bo nasza audycja dzisiejsza to taka jest w ogóle na spontona. Miała trwać tylko 30 minut w założeniu, a już widzę godzina 14. ale jeszcze trzeba zmieścić to, co się dzieje tam na Bliskim Wschodzie, bo tam jest szereg ciekawych zmian. Począwszy od kuriozalnych wyborów, gdzie te skrajna prawica doszła do władzy, także niektórzy z kandydatów na ministrów są traktowani jako praktycznie terroryści z młodości lub osoby skrajnie nieodpowiedzialne politycznie, ale to tworzenie rządu to tam jest dopiero w powijakach, układają się. Natomiast inne zdarzenie dzisiaj przykuło moją uwagę. Mianowicie szef Centkomu, Erik Kurilla, zakończył dzisiaj swoją czwartą już oficjalną wizytę od objęcia funkcji w kwietniu, na wiosnę. I spotkał się z aktualnym szefem Kochawim oraz z szefem następującym. Ten szef następujący obejmie stanowisko 17 Stycznia. Tematem tego spotkania, jak podała agencja wojskowa, jest rozwijanie wspólnych zdolności wojskowych w, tutaj podkreślenie, w przyspieszonym tempie przeciwko Iranowi i innym zagrożeniom na Bliskim Wschodzie. Także widać, że te sprawy lecą już dosyć ostro pod względem przygotowań odwiedzono także bazę lotniczą, bo dzisiaj na ten temat było dosyć dużo tekstu i szef Armii Izraelskiej otrzymał zapewnienie, że Stany Zjednoczone już nie tylko biorą pod uwagę scenariusz wspólnych działań, ale te działania zostały już proceduralnie ujęte i plan ofensywny przeciwko Iranowi jest gotowy. Tak to czy, czy z tego po prostu wynika, jakby należało przypuszczać, że 17 stycznia, która jest datą znaczącą dla warszawiaków, rozpocznie się wielka ofensywa irańska? Wydaje mi się, że jeszcze nie, bo na stoku taki nowy generał to się musi troszkę yy, usiedzieć. No ale... Zrozum, że z tych wiadomości wynika, no, że wprawdzie urzęduje jeszcze poprzednik, ale następca już jest wdrożony, na bieżąco konferuje z, z, z zarządem generalnym, centralnym centką, czyli to jest to globalne y, dowództwo y, sił amerykańskich światowe, no, czyli, że tak naprawdę ten urzędujący minister obrony to de facto niczego nie pilnuje poza swoim psem i żoną. Jeszcze chyba ten wice, znaczy inaczej, ten następujący jest aktualnym wiceszefem, o ile się nie mylę. No tak, to, to, to jest rozgrywka koalicyjna tam w tych, w tych wszystkich partyjkach. Ja się w nich nie rozeznaję, ale w wyniku tych wyborów parlamentarnych, które jeszcze nie zostały, że tak powiem, do końca wdrożone w postaci nowych stanowisk, to ten zastępca teraz jest szefem swojego szefa obecnego i, i te konferencje, które się odbywają z Amerykanami, po prostu znaczą, słuchaj, ty co prawda byłeś do tej pory moim zastępcą, bo takie były nasze siuchty partyjno-parlamentarne, ale teraz, ono po tych wyborach to jest zupełnie inaczej, tu przybywa główny szef z Pentagonu i ze mną rozmawiała z tobą? Nie! Ja jestem co prawda do 17 stycznia twoim podwładnym, ale ty wiesz co? Ty wiesz co? Wyprowadź psa na spacer, idź z żoną tam do, do kupy, bo teraz to ja rządzę. To, to tyle znaczy, to jak ja to czytam z daleka. Oczywiście nie jestem dzisiaj tam w tym rządzie, no ale ja rozumiem te konteksty, takie te powiedziałbym etniczne, jak oni tam ze sobą nawzajem dyskutują. Tak, co prawda według doniesień ten szef przyszły spotkał się dopiero w drugiej kolejności, ale można by powiedzieć, że ostatnie spotkanie jego było z szefem następującym, a pierwsze z obecnym. Także prawda? W sumie po, po, powiedzieli sobie ostatnie słowa. Tak Rozumiesz? Jest... No, także to jest takie to podwórko jest bardzo intrygujące w sensie teatralnym, że to te gesty, te pozy, zdjęcia, to wszystko ma poważne znaczenie. Oczywiście w tym mikroświecie, wiesz, intrygującego, dziwnego państwa na pustyni, tak? Ale... Jeszcze, jeszcze jedno zdanie mi się przypomniało, żebym nie zapomniał odnośnie tych, tego planu ofensywnego przeciwko Iranowi. Ujęte to było w takich słowach. Anonimowy przedstawiciel izraelskiej obrony powiedział w sierpniu, znaczy to było powiedziane dziś, ale oni zacytowali jego wypowiedź z sierpnia, więc relatywnie starą, która była niepublikowana, że już w sierpniu Amerykanie przekazali Izraelowi wskazówki, jak to nazwali, w cudzysłowie to było ujęte, dobre wskazówki co do stanu zaawansowania tego planu ofensywnego, czyli nie myliliśmy się wiele, że na etapie letnim tam już było bardzo gorąco. No, wszystkie te techniczne procedury zostały wdrożone. Wiedzą, co kto kogo będzie w powietrzu, że tak powiem, tankował. Wiedzą, jakie tam systemy radarowe działają i kto będzie do kogo strzelał wiedzą, kto z kim będzie rozmawiał w tych sztabach, jakie są te procedury kontaktowe. To wszystko jest już dogadane, tylko kwestia, kiedy zaczynamy zabawę. No właśnie chyba wczoraj ten latali tymi bombowcami B-52 w, w obszarach izraelskiej przestrzeni powietrznej razem z myśliwcami, lądując na tym lotnisku, gdzie jedno z tych spotkań się właśnie odbywało. Byli tam też generałowie innych rodzajów broni. W ogóle było to szerokie spotkanie pod względem tego personelu wojskowego. Także taka notatka bardzo zwięzła. Widać, że przez wojskowych również przygotowana, bo zbytecznych słów tam nie było. No ciekawe, ciekawe. Można przy okazji tutaj zastanowić się, co tam u Sułtana, bo Sułtan też gra sobie na kilku fortepianach jednocześnie. Ostatnio u niego coś tam wybuchło i natychmiast zaczęły się jakieś nowe akcje z Kurdami. Jakieś plany syryjskie na jakąś tam ofensywę. No widać, że nie próżnuje. No, Erdogan jest naciskany na swoim bieżącym froncie, tym regionalnym, no i oczywiście naciskany jest z Waszyngtonu, więc ma powody do działania, no i to robi. No i wygląda na to, że przygotowuje się bardzo szybko, aktywnie do tej spodziewanej intensyfikacji w swoim bezpośrednim sąsiedztwie na południu, no i czyni to chyba dosyć zgrabnie. No bo wyprzedzająco wydarzyła się akcja terrorystyczna kurdyjska w stolicy, tak? Ktoś tam się podpalił, coś wybuchło, ileś tam, wiele ofiar, to było w telewizjach, bardzo na głównym deptaku handlowym akcja terrorystyczna. Potem jeszcze dokładka, bodajże wczoraj, ten wielki pożar. Więc te, wygląda na to, że ten plan, który on przedstawił interwencji zbrojnej w Syrii, po prostu nie ma żadnych przeszkód. Ma powszechną akceptację polityczną i on to po prostu zrealizuje. Czyli będzie już na pozycji startowej ze swoimi siłami wojskowymi dosyć pokaźnymi w Syrii, gdzie operują Rosjanie Izraelczycy no i Amerykanie, tak? No i Rosjanie też. Ja przez wiem. swoich pośredników także, między innymi przez te, te siły partyzantów kurdyjskich reprezentowane, więc to będzie ciekawa rozgrywka i zobaczymy, co się stanie w tym kociołku syryjsko- iracko-irańskim, bo on jest cały czas absolutnie niestabilny, a teraz jeszcze dorzucono paliwa, drewna do kotła, no i będzie się tam kotłowało po prostu. Tak, a jeszcze odnośnie tego wielkiego pożaru, który się tam zdarzył chyba w Stambule, to przyjrzałem się kilku relacjom filmowym, ten pożar był największy właśnie w tureckich rządowych agencjach, bo paliło się kilka samochodów na ulicy, a może tylko dwa. W związku z tym widać, że to typowa ustawka pod tym względem. Kolejny ciekawy element to zarzuty właśnie sultana pod amerykańskim adresem odnośnie szkoleniowców y, zamachu bombowego. Także y, tam widać jakieś tarcia się pojawiły, y, my tego nie y, jesteśmy w stanie, jako postronni obserwatorzy, y, przeniknąć, ale te sygnały y, pokazują, że Erdogan y, zmierzający szybkimi krokami do grupy BRICS jest w pewnym sporze no, z szefem NATO, czyli ze Stanami. No, patrząc na to z perspektywy Ankary, jak oni tam prezentują w telewizji, dla audiencji tureckiej, no to nie budzi żadnych kontrowersji to, że po pierwsze, schwytano samobójską, samobójczą, terrorystkę, która tam spowodowała śmierć kilkunastu, co najmniej osób i rannych tam około setki w głównym pasażu handlowym. I to była kurdejka. Partia pracujących Kurdystanu oczywiście się tego od tego dystansuje. Mówi, że nie ma nic z tym, nic wspólnego, ale oficjalny komunikat wywiadu tureckiego mówi, że no, tak sprawdziliśmy i ona jest członkinią nie tylko tej partii komunistów kurdyjskich, ale jeszcze została przeszkolona do działań terrorystycznych przez Amerykanów. Uuuu, no to mamy problem dyplomatyczny. Po co, to, po co to się pojawiło w telewizji tureckiej na wszystkich kanałach? Nie trudno odgadnąć, że Erdoğan po prostu masuje swoją wewnętrzną opinię publiczną co najmniej 80 milionów Turków do oczekiwanej, spodziewanej trwającej już od wielu miesięcy konfrontacji z Amerykanami na ich wewnętrznym podwórku, bo kilka miesięcy temu oskarżył Amerykanów po cichu, ale całkiem wyraźnie, że próbowali wykonać kolejny zamach na niego. Czyli... Erdoğan maluje się dla swojej wewnętrznej widowni, jako taki wódz oblężonej twierdzy. Członek NATO, którego główny um, uczestnik Stany Zjednoczone są niepewnym partnerem. Próbują naszego wodza, naszego przywódcę eliminować, tak? czyli go po prostu w wyniku jakiegoś zamachu terrorystycznego pozbawić życia. Kolorowa rewolucja, no i wygląda to dla, przynajmniej ja to oczywiście nie jestem muzułmaninem, ale jak tak sobie migawki oglądam, to wygląda na to, że jest to wiarygodne dla tej społeczności, państwa tureckiego, no że może Erdoan nie jest naszym mistrzem świata, ale... Ale Amerykanie naprawdę chcą go zgładzić i, i przygotowują kolejny zamach stanu. Więc możemy go nie kochać, bo to jest twardy wódz, ale przecież oni dbają też na nasze życie i na nasze, nasz dobrostan. Już nie mówię o kurdach, których Amerykanie otwarcie wspierają. A przecież Kurdowie to jest nasz śmiertelny wróg. No tak właśnie to Turcy widzą, rzeczywiście. I Wydaje mi się, że tutaj może być nieoczekiwana zamiana sympatii, znaczy u nas oczekiwana, bo my widzimy te sygnały od dawien dawna i nasi słuchacze też pewnie tego dostrzegają. Natomiast zwyczajna publika, która nie śledzi tych wątków, byłaby zapewne bardzo zaskoczona, gdyby tutaj Erdogan, będący członkiem NATO jako kraj, Turcja, nagle by się wypiął w przeciwną stronę. No jeżeli występuje sprzeczność między interesami państwowymi, a sojuszniczymi, no to jest oczywiste, że w tym kontekście zawsze zwyciężają interesy państwowe. I to jest czytelne, tylko trzeba zbudować do tego legendę, że te interesy państwowe, czyli ataki terrorystyczne, terrorystów kurdyjskich wspieranych przez wrogie siły z Tel Awiwu i Waszyngtonu. Rozumiesz? No. no to musimy interweniować. Te plany zostały właśnie zatwierdzone. Będziemy, wkroczymy znowu do Syrii, tak? No i być może też do Iraku, a tam nie wiadomo z kim będziemy współpracowali, bo tam mamy szeroki front jedności narodu. Rozmawiamy między innymi z Hezbollahem irańskim, który jest zakolegowany z regionalnym rządem w, Irak, w Iraku ostatnio i bombardują tę największą ambasadę amerykańską. Więc no, to, jest, to jest beczka prochu. Tak, a naloty izraelskie na Syrię to już jest praktycznie codzienność, więc o tym prawie nikt nie wspomina zawsze jest powód, że to tacy czy inni terroryści gdzieś coś tam majstrowali w jakimś warsztacie, lotnisku czy w jakichś innych halach. To jest przygotowane do dowolnej eskalacji w dowolnym momencie. I to widać, ja się... że... I to widać że to pierwszorzędni fachowcy pracują nad tym, żeby zawsze jakiś ląd się palił, można go zgasić albo zostawić. Ja bym się absolutnie nie zdziwił, nawet bym tego oczekiwał, że Erdogan się zbliży jeszcze raz z Putinem. Bo oni mają poważne dysonanse z wojen krymskich. I tu no, te sprzeczne interesy są nadwyraz czytelne. No ale interesy wspólne w Europie, ten hub gazowy w postaci sprzedaży koniecznego gazu, bo wysadzono te arterie Nord Stream 1 i 2, które no przestały działać, więc no, ktoś ten gaz będzie musiał do Europy dostarczać. No i kto to będzie? No będzie Erdogan. No, no my w, w Ankarze Putina nie wszyscy kochają. No ale interesy robi się nawet z nieprzyjaciółmi. To jest na bliskim Wschodzie tradycja wielu tysięcy lat. Nie musimy kochać naszych kontrahentów. Wystarczy, że będą wypłacalni i będą rzetelnie płacić swoje rachunki. Tak? No i tak właśnie wygląda ten handel. Więc <śmiech> oczywiście nie wiadomo, czy tak się stanie, ale... Yy, Erdoğan w każdej chwili może przeskoczyć, bo już poczynił kroki wstępne do obozu rosyjskiego czyli do BRICS-ów i formalnie może być członkiem NATO ale tak naprawdę przecież będzie bronił interesów finansowych i gospodarczych Rosji na yy, obszarze Morza Śródziemnego rozszerzonego, w szczególności południowego tak? to jest absolutnie możliwe no i znajdujemy się w tym ciekawym punkcie. Czy to nastąpi? No właśnie, czy to nastąpi? Myślę, że tam będzie coś grane niebawem, bo już rzeczywiście te apetyty wojskowe są bardzo rozochocone i wielu jest chętnych, żeby swoje tam ugrać i tą kałderkę rozdzielić. Wydaje mi się, że już powolutku będziemy zmierzać do końca, bo dzisiaj ta audycja miała trwać naprawdę krótko, a wyszło i tak półtorej godziny według mojego licznika. Mam taką sentencję podsumowującą, bo dzisiaj przeglądałem sobie onet znacznie dokładniej niż normalnie, bo zwykle tego nie robię, tylko tak lecę po, po tytułach. Mianowicie była to wypowiedź naszego prime Ministera. No i otóż ten prime Minister nasz, znaczy nie nasz, ani nie mój, ani nie twój, bo my specjalnie się z nim nie zgadzamy, ale ogólnie nam panujący i nas łupiący, wypowiedział dwa zdania. Śmiać mi się chciało z tego, ponieważ były oddalone od siebie o dokładnie jedną minutę, bo to była taka relacja na żywo. I w zależności od tego, czy to się czyta z góry na dół, czy z dołu do góry, to ja obie te wersje podam, to zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja naszego kraju w, obecnej, w obecnym stanie tej makropolityki, makroekonomii i w ogóle sytuacji gospodarczej. Brzmiona mianowicie tak. Jesteśmy w stanie zagrożenia wojną. Mija 60 sekund, tam parę słów pada. Nie ma żadnego zagrożenia dla Polski. Polska jest bezpieczna. To było w kolejności chronologicznej, ale gdyby to czytać w odwrotnej kolejności, to brzmiałoby to w ten sposób. Nie ma żadnego zagrożenia dla Polski. Polska jest bezpieczna. Potem kilka słów. Jesteśmy w stanie zagrożenia wojną. Hmm. Także mniej więcej taki jest stan doinformowania opinii publicznej i taki jest stan takiej intelektualnej degręgolady, właściwie sięgającej już zupełnie bruku, bo to jest teza logicznie absolutnie sprzeczna ze sobą, będąca dipolowo na końcach przekazu. No ale czego się spodziewasz po Pinokiu? No, no Pinokio mówi, no... To, to trzeba teraz, no i na promptem, że się pojawia co innego i mówi co innego. No i mija 60 sekund, i świat się zmienia. Tak. Jedna z naszych audycji to była taka właśnie pod tytułem: żegnaj Gienia, świat się zmienia. No, problem w tym, że Pinokia to sobie tam czyta różne rzeczy ale skutki dotykają nas wszystkich gremialnie. Już jak zwykle omijam tego. To, to, to słowo kluczowe, wiesz. Ja pozostaję przy tezie nie ma żadnego zagrożenia dla Polski. Polska jest absolutnie bezpieczna. Taką Absolut. wersję tutaj. No to jest absolutnie bezpieczne To, kto przy zdrowych zmysłach chciałby podbijać niestarowalny burdel na kółkach. Nie ma takich chętnych, no. Jakaś tam rakieta się zabłąka, coś tam wybuchnie, ale poza tym to, to są wa walki agentury. Rozumiem, że tutaj agentura z lewa, sprawa, z, z góry, z dołu, tam, tu, tam tu walki frykcyjne. Ktoś tam sobie próbuje coś ugrać, kolejne kilka milionów i to wszystko. No. To takie nibylandia. To jest terytorium przejściowe, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo co się dzieje. Polsce nic nie grozi, no bo co może grozić człowiekowi na rauszu, jak on, jak on w ogóle nic nie kuma. Taki jest nieczulony. I tak sobie tutaj chybocze między wschodem a zachodem. I my nikomu nie zagrażamy. Dlaczego w ogóle o co wam chodzi? Czemu chcecie się bić dzisiaj? Jutro może zrobimy robimy ustawkę, ale teraz my jesteśmy na kacu. Nie mamy szy, nie mamy siły. Dajcie nam spokój. Dlaczego ten licznik Geigera nie ma alkomatu? Dlaczego nie ma... Jest totalna nibylandia i ja to mówię z głębokim bólem serca, ale to jest, to jest strumień świadomości mojej, bo ja, ja tak to widzę. Po prostu tak to wygląda. Ale może w tym szaleństwie jest metoda, yy tak jak przez te wszystkie 126, 123 lata zaborów i, i różnych zawieruch, że jednak sobie dawaliśmy radę i że potrafiliśmy zdobyć się na przetrwanie naszego narodu pomimo wielu przeciwności i dewastacyjnej polityki zarządców obcych. I że tym razem będzie podobnie. Że jednak z tego wyjdziemy obronną ręką. No powiem Ci, że jako partyzanci urodzeni na pewno mamy takie poważne... No mamy, mamy takie podstawy. No możemy na tym budować. Tylko pielęgnujmy te, te korzenie partyzanckie. Tak i oczywiście trzeba do tego wszystkiego używać rozumu. Nie dać się zmanipulować podżegaczom politycznym, którzy mają na uwadze wyłącznie własny interes, a są gotowi sprzeczne tezy w przeciągu 60 sekund powiedzieć. I sprzedać, i, i powielić, i podpisać się wszystkimi pięknymi słowami. Kurde, no. Ja tego gościa i tak już nie, nie słucham już od wielu lat, także no. Nie, nie, nie jestem narażony. Na ten, na ten. Nie Wiecie, mi to w, wpadło mi to na, na oczy, że tak powiem, y, bo takim wzrokowcem jestem, jeżeli chodzi o litery. I, i patrzę, y, taki układ graficzny, dwie minuty temu, dwukropek, prime minister i zdanie, teza i pod, dokładnie litera pod literą, te wszystkie znaczenia, trzy minuty temu, znowu prime minister. Nie ma żadnego zagrożenia. Jesteśmy w stanie zagrożenia. Także wiesz, no, ja to widzę jak ten, tak jak to, że tak powiem, tacy czytelniczy snajperzy. Wiesz, że trzeba takich pacjentów umieszczać, no. no po prostu. Nie wiemy, czy nam się ta audycja w całości nagra, ale jeżeli to Państwo słyszą, to znaczy, że to było w całości. Nawet jakby się coś wywaliło, to my jesteśmy już na etapie pożegnań. Nie było brzydkich słów, nie było nie. żadnych newralgicznych ustępów tutaj wskazujących na jedynie prawdziwą wersję wydarzeń. Wszystko jest otoczone mgłą tajemnicy. My nic nie wiemy. A prąd wystarczy na naładowanie na miliona elektrycznych aut. O, i zielona energia, wiesz, planeta się odżyje, rozumiesz, będzie wszystko okej. Okay. Ja ostatnio sprzątałem tutaj z narażeniem życia przed nadejściem przymrozków, ostatnie interwencyjne prace i powiem Ci, że kości mnie bolą tak nieprawdopodobnie. mnie wszystko połamało, bo wyrywałem jakieś chwasty, wiesz, że te. Porządkować A Potem jeszcze młody przyszedł i mówi: Nie, nie, nie, nie będę tego Nie, to jest dobrze, Cebel, ja to grabił, to wszystko jest w porządku. No, i... no młodzi, młodzi mają duży wstręt do tych robót takich, jak ogrodowych. Przecież no. jutro, jutro będzie grabił na mrozie. I jak nie grabi do końca, to będzie w śniegu grabił. No bo ja sp spędziłem całą dniówkę klęcząc, mi kolana bolą, wiesz, bo to uporządkowałem tam te wszystkie chaszcze i tak, żeby był porządek niby, żeby to wszystko by... Zapanował w końcu prawdziwy porządek. No i no, i, no i no widzisz, że młode pokolenie, to tak patrzy, no to, ale to przecież jest ładnie, no a co ci chodzi? Po co to poprawiasz? To jest okej, okay. no, będzie dobrze. Rozumiesz? Także no, to, to. Dopóki nie uporządkujemy naszego podwórka na no tej tradycyjnej zasadzie, że musi być, no musi być porządek, no bo jak nie będzie, no to będzie jego przeciwieństwo. Zaczyna się na literę B. A kończy na L. Tak jest! Ale w naszym wypadku wojennym to będzie nieporządek turbo. Burdello, Bumbu. Tak jest, na kółkach. To jest Czy... też ze znanego filmu. Burdello, ambiante. Będzie po prostu i no. Ale tam była również wojna w tytule i jako nacja braliśmy w niej udział. Także to zasadniczo komedia była. Natomiast ja nie wiem, skąd są tacy wizjonerzy, że po prostu pewne rzeczy po dziesięcioleciach nabierają zupełnie innego kolorytu i innych znaczeń. Niegdyś w ogóle nie podejrzewanych. Widzisz? Klasykę trzeba znać, bo czasami się przydaje. Tak. No to, ja co, je, to powolutku. Się ja kapituluję. Powoli się żegnamy. Co, co szukaj czerwonego guzika, tylko żeby tam nie były jakieś Ładunki pod tym. Ja chciałem ci powiedzieć, że kapitulacja to jest bardzo zacne pojęcie, bo oznacza po prostu bicie czołem. Z azjatyckiego zwyczaju. Tak Chińczykom się kłaniasz ten czołem do ziemi. No to jest właśnie kapitulacja. Czyli skłaniasz czoło do ziemi i uznajesz. Smają... Strony, jak, się ktoś za, jak się ktoś za głęboko skłoni, może być właśnie taki. To właśnie jest kapitulacja. No i tym yy, yy, yy, słowotwórczym skojarzeniem z językiem starym... Onomatopeja. Wyraz, dźwięko tak, to Miodek to ci wyjaśni, a na razie się żegnamy. Do, us Do usłyszenia. Tak jest. Czerwony guzik. Pek. O.